z z 15, z z rozdziału. 10. 10. bis 27. tem, że nie ma rozdziału tym samym tem, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazywałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przekazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy od Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Kto mnie nienawidzi i ojca i, me, i ojca mego nienawidzi. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz i widzieli, i znienawidzili zarówno mnie, jak i ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. We śpiewaliśmy trzy pieśni. Alle drei Lieder waren von einer Freude erfüllt. Każda z tych trzech pieśni była wypełniona albo wyrażała taką radość von einer Zuversicht, wyrażała e, ufność, nadzieję, von einer Sicherheit i pewność. Sie stellten uns die herrliche Zukunft vor. Te pieśni wszystkie przedstawiały nam bardzo wspaniałą przyszłość und sie warten uns deutlich, wie diese herrliche Zukunft einen positiven, einen ermutigen Eindruck auf uns in der Gegenwart hat. I pokazały nam, jaka, jaką, jaki wpływ ta nadzieja ma na nasze teraźniejsze życie. Ludzie wokół nas nie posiadają pewności. Być może y, podążają za pewną religią. Może szukają w tej religii uznanie Boże. Und das nicht. ale niestety to nie działa. Die religion, die Gott Nawet najbardziej szlachetna religia, jedyna religia, którą Bóg rzeczywiście dał, mianowicie żydostwo, nie doprowadziło zbliżyło człowieka do Boga. Ale durch die Person Jesus hat ale przez i za pomocą osoby pana Jezusa teraz ludzie mają dostęp do Boga. Haben eine Sicherheit. Posiadają zupełną pewność. Und dürfen, wenn wir ein Herz haben. I mogą teraz posiąść szczęśliwe serce. Trotz aller Schwierigkeiten. Mimo wielu trudności. Jezus miał największe die größten Nöte vor sich. Wiemy, że Pan Jezus tutaj w tym momencie miał największe e, doświadczenie przed sobą. Ten urywek, który tutaj czytaliśmy, wypowiada słowa Pana Jezusa, który być może wypowiadał 24 godziny przed Jego ukrzyżowaniem. I gdzie, tak jak dzisiaj z rana czytaliśmy, został wydany w ręce ludzi. Haben, uns böse an Jesus Przez to, co tam się stało, w niewysłowiony sposób źle potraktowaliśmy Boga, Pana Jezusa jako ludzie. I Pan Jezus wtedy miał się stać przebłagalną ofiarą przed Bogiem. Cóż to znaczyło dla jego świętej, doskonałej duszy, żeby w tym momencie właśnie zetknąć się z grzechem. Mimo to, że tu jesteśmy krótko przed jego ukrzyżowaniem, to odziwo w 13 do 16 rozdziału nie mówi w ogóle o jego cierpienia. Er versucht die herzen der Jünger Mit und zuversicht zu erfüllen. wręcz przeciwnie, zajmuje się kimś innym i próbuje e, napełnić serca uczniów radością. In, in 13 Hinweis auf sein Leiden. Oczywiście w 13 rozdziale wiemy, że dał małą wskazówkę na cierpienia Jego, Aber wir die die Jesus. ale mimo to możemy dać tytuł tym rozdziałom, który by brzmiał Słowa pożegnalne pana Jezusa. W kapicie 13 <coughs> zeigt er uns hier die Fußwaschung im Sommerreise. W czternastym rozdziale e, czytamy o tak zwanym mycia stóp. Als Glaubende müssen wir immer wieder Selbstgerecht üben. To jest obraz na e, osądzanie naszych grzechów, które musimy e, wręcz wciąż na nowo przed Panem, czyszcząc duchowo, patrząc na nasze nogi. In Kapitel 14 macht uns deutlich, dass wir eine Beziehung haben eine glaubensbeziehung zu ihm, dem sohn zu dem vater und zum heiligen geist 14. rozdziale pokazuje nam, że mamy żywą relację wiary do niego samego i do ojca i do ducha świętego und z dieser gemeinschaft führt dann die z Bogiem, później czytamy wychodzi owoc wynika owoc w naszym życiu. So er hier, sich hier in diesem kapitel aus der wahre Weinstock vor. I w tym właśnie teraz w rozdziale 15 Pan przedstawia siebie jako ten krzew winny i pokazuje, że my jako ludzie jesteśmy latoroślami na tym krzewie und dass wir viel und i że możemy, żyjąc w społeczności z nim, przynieść wiele owocu duchowego w życiu naszym. Voraussetzung ist, dass wir echte Reben sind. Warunkiem dla wydawania owocu jest ten, że jesteśmy po pierwsze prawdziwym, prawdziwą latoroślą a po drugie, że pozostaniemy przy nim, na nim, w nim w dziewiątym wierszu czytaliśmy jak mnie umiłował Ojciec w tych pieśniach dzisiaj y, kilkakrotnie opiewaliśmy miłość Pana Jezusa do nas Wenn wir wir sie nicht Rozmyślając o niej nie potrafimy jej do końca pojąć denn in uns war nichts Bo w nas nie było nic e, e, miłości godne. Alles ihm, dem rein total sein. Wszystko co Bóg widzi w nas było e, przeciw, przeciwne Bogu. Und doch hat er uns Mimo to umiłował nas. Das ist keine nie jest jakiś twór fan, f, e, fantazji, sondern das sagt uns Gottes heiliges Wort. Tylko słowo Boże, święte słowo Boże nam to mówi. Że Jesus любит uns. A Jezus rzeczywiście nas miłuje. Wie viele Menschen sehen sich nach Liebe. Ile ludzi tęskni za prawdziwą miłością. Und wir glaubende wissen, der Jesus, der höchste Mensch, der zugleich Gott ist, liebt uns. A my jako wierzący wiemy, że Pan Jezus, najwznioślejszy człowiek i równocześnie Bóg miłuje nas. Bis Ende. Wiemy, że w Jana 13 Pan Jezus, o Panu Jezusie czytamy, że e, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Das heißt, räumlich und zeitlich unendlich. To słowo do końca oznacza, że co do czasu i przestrzeni bez granic nas Und bez I teraz, kiedy musiał opuścić, można powiedzieć, uczniów, przypomina im jeszcze raz tą miłość. Und er zeigt in, in auch das Liebe. I w tych wierszach, które czytaliśmy, pokazuje im też, jaka jest miara miłości Pana Jezusa, jaki er rozmiar. Wie der Vater mich geliebt hat. Ten rozmiar jest taki, który czytaliśmy, tak jak mnie umiłował Ojciec. A wiemy, że Ojciec umiłował Pana Jezusa już od wieczności, przed czasem istnienia. I wiemy też, że to było zupełnie uzasadnione, że Ojciec umiłował Syna, bo on był zupełnie doskonały w Jego oczach. Sprüche 8 sagt, ich war tag für tag sein Wonne Przypowieści mówią nam w ósmym rozdziale obrazowo o Panu Jezusie, że dzień w dzień byłem rozkoszą Jego. A w Jana 17 Pan Jezus mówi o sobie umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Więc z tych wierszy wynika, że od wieczności, od wieki e, istniała ta relacja miłości między Ojcem i Synem. Sie war also vollkommen berechtigt, ta, re sie war unendlich. ta relacja była zupełnie uzasadniona i była nieskończenie wielka. Und das zeigt ja ist der Liebe zu uns. I ta miara, ta wieczna miara Boża do Pana Jezusa jest miarą Pana Jezusa jego miłości do nas. <coughs> von i ta miłość jest zupełnie niezależna od jakichkolwiek zachwian. Kiedy myślimy o naszych grzechach przed naszych, naszym nawróceniem, to musimy potwierdzić, że to jest niemożliwe, że Pan Jezus tak nas miłuje. A jeśli myślimy, rozmyślamy o tak wielu upadkach po nawet naszym nawróceniu, tak samo musimy powiedzieć, niemożliwe. Ale to nie wszystko tylko po prostu wiarą opieramy się o Słowo Boże, które mówi rzeczywiście, że Pan Jezus tak jak Ojciec Go umiłował, miłuje też i nas hier? o kim tu On mówi? Die o uczniach auch sagen, Thema bei ist die można z tego powodu powiedzieć, że tematem Jana jest rodzina Boża kto należy do tej rodziny? Wszyscy nowo zrodzeni, tak jak czytamy w Jana 3 rozdziale. Przy naszym pierwszym temacie w piątek mieliśmy przed nami Królestwo Boże. Wczoraj rozważaliśmy zasady zgromadzania się według myśli Bożych. Und Johannes hat wieder ein anderes Thema. A Jan znowu już ma zupełnie inny temat. Mianowicie rodzinę Bożą. Nachdem er in vers 9, teil, uns hat, Kiedy teraz w 9. wierszu przedstawił pewien fakt, pewne stwierdzenie, er To teraz mówi pewną e, zachętę albo pewne wezwanie, trwajcie w miłości mojej. To jest wezwanie teraz. Przecież my wszyscy potrafimy śpiewać piękne pieśni. i kiedy śpiewamy pieśni one na nowo wypełniają nasze serca radością. Ale mimo to życie codzienne nie raz wygląda zupełnie inaczej. I dlatego potrzebujemy takie wezwanie jak tu: Trwajcie w miłości mojej. Co to znaczy? Bleibt in the bewusstsein, dass ich euch dieser ewigen, unveränderlichen Liebe liebe. To znaczy, trwajcie w tej świadomości, że was miłuje, tą wieczną, nieodmi nie, nie, nieodmienną miłością. Często patrzymy wewnątrz nas samych. się I jesteśmy um, tacy. Um, no, roz, roz, roz, przerażeni, co widzimy w nas. Często spoglądamy na okoliczności życia naszego i te trudności nieraz nas dołują. Ale Pan nam tu pokazuje, jak możemy spoglądać w górę, pozostając w świadomości Jego miłości. I teraz gdzie się on tym pokazuje, jak możemy trwać w tej świadomości jego miłości. Mianowicie, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej”. Więc do te, trwania w tej miłości nie tylko potrzebujemy odpowiednią perspektywę, ale też Posłuszeństwo, tak jak mówiliśmy w naszych modlitwach. Bo miłość i posłuszeństwo zawsze idą ręka w ręce. Tak? Ręka w rękę. Jeśli mówię do mojej żony: Miłuję Cię i czynię to, co jej zupełnie nie odpowiada, to nie jest to prawdziwa miłość. Przykład tylko. I tak samo jest też z Panem Jezusem. Pan Jezus dał nam wyraźne e, przykazania. Te przykazania, które Pan nam dał, to nie ma nic do czynienia z, tym, z tymi przykazaniami mojżeszowymi? One służyły tylko po to, żeby człowiek rozpoznał, że w nim jest grzech, że istnieje coś takiego jak grzech. Ale Pan Jezus tutaj mówi o swoich przykazaniach. To są słowa Jego woli, które On pozostawi uczniom swoim. An den das neue Leben seine Freude hat. To są przykazania, które nowe życie żyjące w nas chętnie wykonuje. Cieszę się z nich. Gehört, wir sollen, wie uns Takie przykazanie, albo jedno z tych przykazań jest miłować się wzajemnie, tak jak Pan Jezus umiłował nas. Die Liebe hat also ein Więc można powiedzieć, że ta miłość, ona ma, posiada pewną miarę, miarkę. Wenn wir seine Gebote halten, wir więc jeśli chcemy przestrzegać Jego przykazania, to musimy je pierw znać. Wir in Liebe. I czyniąc to, pozostajemy, trwamy w miłości Jego. Eine I teraz tu y, słowo y, pokazuje takie przeciwstawienie, Jezus ein że Pan Jezus zostawił doskonały przykład, Wie ich die habe und in Liebe Mianowicie mówiąc, porównując to do naszej miłości, tak jak ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego. On sam ukazał doskonałe posłuszeństwo na tej ziemi i z tego względu i równocześnie trwał w tej świadomości, że Ojciec miłuje Go. Możemy też powiedzieć, że Jezus był gehorsam aus miłości. Można też powiedzieć, że Panie Jezus, Pan Jezus był e, posłuszny z powodu miłości. jest Mił Posłuszeństwo z powodu miłości jest największe posłuszeństwo. gab es U Pana Jezusa nigdy nie widzimy zafian W przeciwieństwie do nas. Teraz jedenasty wiersz. Er sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was? Was möchte der Herr Jesus? Co Pan Jesus od nas chce? Dass wir mit hängenden Gesichtern unseren Weg gehen. Żebyśmy takimi e, nieszczęśliwymi Twarzami, Wyrazami Twarzy, chodzili po życiu. Dass wir traurig sind. Żebyśmy byli e, smutni. Natürlich gibt es auch Phasen im Leben von gottesfürchtigen Männern und Frauen, wo sie. Oczywiście w życiu wielu mężów i, i, i kobiet bożych istniały takie okresy życia, gdzie z, um, zupełnie słusznie um, no, smucili się. Pan Jezus słusznie płakał nad Jeruzalem, myśląc o sądzie, który natomiast oczeka ale smutek nie był nie była, główną, nie było, nie była główną cechą Pana Jezusa um der vor Freude willen das w liście do Hebrajczyków czytamy że z powodu radości leżącej przed nim wycierpiał krzyż można powiedzieć że myślał o tym cudownym wyniku und das tego ihn. I to go zachęcało. Und das war auch in so. I tak to samo wyraziliśmy też w an die Przypomnieliśmy przyszłość. Und an die Liebe des Jesus. I my myśleliśmy o miłości Pana und, Jezusa. Und das uns. I to nas zachęca. Der Herr möchte, dass wir Weg gehen. Pan Jezus chce, żebyśmy z radością szli naszą drogą wieściein auf der seite des siegers gladecko bo stoimy po stronie zwycięzcy ganz gleich wie alt wir sind Niezależnie od wieku naszego ganz gleich welche aufgaben wir haben nie od zadań naszych wir möchte dass wir mit freude unseren weg gehen panz segeb ich mit radością szli naszą drogą noch einmal die größten leiden stand vor dem Herrn jesus ist das przed panem tutaj były największe cierpienia was möchte er bei den jüngern erreichen azochse o schong noch u uczniów żeby z radością podążali na tej drodze. Uczniowie naprawdę szczerze miłowali Pana Jezusa. Wszystko opuścili. A teraz On ich musiał opuścić. I mimo to On chce, żeby mieli radość. On nie mówi tutaj o rozkoszy albo o takim e, e, szukaniu przyjemności życiowej. Das gibt es in dieser Welt. Wo to szuka ten świat. Er spricht von der Freude, die er alle Zeit selbst genossen hat. Und mówi o czystej radości, którą on sam zażywał przez całe życie swoje. Die Freude sein jeder sollte in ihnen sein und das würde dann bewirken, dass ihr Maß der Freude völlig werde. Miłość Pana Jezusa miała być w nich i to by e, zadziałało to, że ich radość byłaby zupełna. Jedenasty wiersz. Więc można powiedzieć, że ich radość nie była jeszcze zupełna. Ale Pan Jezus za, zabiega o to, żebyśmy mieli coraz więcej radości. I kiedyś w niebie wszyscy dojdziemy do takiej pełni radości. Jezusa kiedy pójdziemy do Pana Jezusa. Ale już teraz jest to staranie Pana Jezusa i Ducha Bożego i Słowa Jego, żeby nam udzielać tej miłości, tej radości. Vers 12, to mein Gebot. wiersz, takie jest przykazanie moje. Ein gebot wird aus den vielen herausgezogen. Teraz jedno z tych przykazań, można powiedzieć, jest tutaj wypuklone i definiuje tą radość albo tą miłość, mówiąc, tak jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się. Miłość to nie jest tylko uczucie. Miłość jest pewna czynność, a czynności można wyćwiczyć. I ćwicząc je, możemy je ulepszać. I to właśnie Pan Jezus chce osiągnąć. Żebyśmy wzajemnie się miłowali, jak i On nas umiłował. Taka jest właśnie miara. Czy my osiągniemy tą miarę? Jeśli myślimy o nas samych, musimy potwierdzić, że nie, nie dosiągamy do tej miary. Zadam pytanie odwrotnie. Czy Pan oczekuje zbyt wiele od Ciebie i ode mnie? Nie. Można powiedzieć, że co do zasady, z powodu życia naszego, jesteśmy w stanie spełnić warunki Boże i Pana Jezusa. Bo nowe, nowe życie w nas jest i Duch Boży jest w nas. One nam nas umożliwiają spełniać warunki i miarę, którą Pan Jezus dał. Pan Jezus wie dokładnie, że co do życia codziennego często nie dosiągamy tego, tej miary. Ale mimo to Pan Jezus nie zmiera standardu. On nas zachęca, żeby go osiągać. Oczywiście patrząc z perspektywy Bożej, Bóg dał nam doskonałe, doskonałą pozycję przed ale co do naszego życia codziennego, ona często odbiega i w tym życiu codziennym mamy się uczyć, żeby dosiągać, osiągać dosięgać tej, tego standardu. Większej miłości nikt nie ma, czy trzynasty wiersz, nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Miłość wobec przyjaciela um, okazuje największy wyraz swój, swój, w tym, że składa życie swoje za przyjaciela. Lehre. Taka jest nauka chrześcijańska. To jest też chrześcijańskie, chrześcijańska praktyka. Jezus chce, żeby to było też urzeczywistnione w naszym życiu. Przeczytam pierwszy list Jana trzeci rozdział 16 wiersz Po tym poznaliśmy miłość że On za nas oddał życie swoje i my winiliśmy życie oddawać za braci Cóż to jest zamiara którą Pan Jezus nam tu pokazuje jak bardzo Bóg nas przez to stawia w światłość swoją. Przeczytamy jeszcze z Rzymian 16 rozdziału. Widzimy tam praktyczny przykład Pryski i akwili vers 3 und 4. Trzeci i czwarty wiersz. Pozdrówcie pryskę i akwile współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Ten mąż i ta żona byli tak zmotywowani, że byli gotów nadstawiać szyję swoją, życie swoje dla Pawła. Więc widzimy, że to, co tutaj Panie Jezus mówi, nie tylko jest suchą nauką, tylko czystą praktyką. Pan też jedynie wie, jakie, można powiedzieć, trudności jest w stanie na nas nałożyć. I On w naszej słabości i niemocy nam zawsze w danym momencie przyjdzie z pomocą. Ale dobrze sobie mogę wyobrazić to, że do dzisiaj w niektórych miejscach tego świata takie doświadczenia do dzisiaj spotykają wierzących. Er hat sein Leben gewissermaßen für seine Freunde selbst gelassen. A On sam kładł życie swoje za przyjaciół swoje. Er sieht uns hier als seine Freunde. A Jezus widzi nas tu jako przyjaciół Jego. Meine Liebe zu Euch beweise ich dadurch, dass ich für Euch mein Leben gebe. I mówi, że udowadnia miłość swoją do nas przez to, że dał swoje życie za nas. Jetzt zeigt in Vers 14 Ihr seid meine Freunde. W czternastym wierszu teraz mówi, wy jesteście przyjaciółmi moimi. Das jest eine to jest e, po prostu na razie pewne stwierdzenie. My byśmy się nie odważyli mówić tak, ale samo Słowo Boże tak mówi. Und dann wird es mit einer, äh, ale te, to stwierdzenie on łączy teraz z pewnym warunkiem. Wenn ihr tut, was ich euch który brzmi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. Znowu widzimy tą miłość połączoną z posłuszeństwem. Widzimy, widzimy, jakie to ważne, żeby uczyć się, ćwiczyć tą, to posłuszeństwo. Tylko wtedy tą relację z Panem Jezusem możemy zażywać, z niej się cieszyć. Wtedy nie powiemy tak lekko, ach, to nie jest takie ważne, to, co Pismo mówi. Nie, tylko wtedy staje się to dla nas naturalną potrzebą wykonywać to, co Słowo Boże mówi. Przecież nie chodzi o moją opinię, o moje zdanie. Auf mein moje e, uczucie, które często jest tak subiektywne. Bo przecież już przy chrzcie naszym wyraziliśmy publicznie, że w nas nie żyje nic, nie, nie jest nic dobrego. Dass wir deshalb in den tod gegangen sind. Że, że z tego powodu, tak jak w tą wodę wchodząc, poszliśmy z Panem Jezusem w śmierć. Vers 15 Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Piętnasty wiersz, już was nie nazywam sługami. Co czytamy w listach nowotestamentowych? Przecież tam często czytamy, Paweł, e, sługa e, Boży i tak dalej, nie? Czy to więc było e, już nieprawdą? Nie, to nie jest nieprawda. Przecież wszystkie te księgi były spisane przez Ducha Świętego. Der Herr ist und bleibt unser Herr. Pan jest i zostaje naszym panem. Aber er zeigt uns hier, dass noch eine Beziehung gibt, die darüber steht. Alle pokazuje nam, tu, że istnieje pewna relacja z nim, która jest ponad tą relacją pan-sługa. Ich nenn euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich was sie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego. Ein Knecht wird einfach ein Auftrag Mach das, mach das. Sługa e, cechuje się tym, że dostaje zlecenie i po prostu je musi wykonać, to lub tamto. Und das ist auch I takie jest też nie raz nasze życie i powinno je być. Ale pokazuje nam, że my mamy wiele więcej, jak tylko czysty sługa. <sługi> Weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch getan habe. Bo nazywałem Was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem Wam. To, co wieczny Syn przeżył wszystko w domu Ojca, to nam objawił i przyniósł. Możemy znać te powiązania wszystkie tych myśli Bożych. Die kennen. Możemy znać cela które Bóg e, e, do których zmierza Niemal Gott jemals gesehen der eingeborene Sohn den des Vater Schoß hat ihn kund gemacht Czytamy że nikt nigdy nie widział Ojca ale jednorodzony syn który jest w onia ojca objawił go Pier mich gesehen hat den Vater gesehen Kto widział mnie ojca widział mówi pan Jezus Jak Gott ist sehr oft worden Tak pan Jezus Bóg zupełnie pan Jezus zupełnie objawił Boga Paweł pisząc list do Koryntian w 13 rozdziale powiedział, że poznaje cząstkowo to znaczy kawałek po kawałeczku dlaczego? Bo my żyjemy w tym ciele słabości ograniczonym nasz rozum, nasze serce, nasze pojmowanie jest ograniczone ale co do zasady Bóg nam pokazał Objawił już wszystko. Tylko my poznajemy to tylko cząstkowo. Z Unterstützung des Gedankens gehen wir noch nach 1 Koryntet 2. Przejdźmy jeszcze do pierwszego listu do Koryntet, do drugiego rozdziału. vers 9. Wierz. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. bowiem nam objawił to Bóg przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. I Jeszcze dwunasty wiersz. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy widzieli wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Więc nie nasz ludzki umysł, duch, nasza możliwość jest, można powiedzieć, tą siłą, tylko Duch Święty jest ten, który wyraźnie pokazuje, so jetzt schon Dinge kennen, Sind. że za pomocą Jego możemy znać te myśli, które Bóg objawił. To są myśli, które sięgają znacznie dalej ponad to, co zna ten świat wusste, dass wir alle so beschränkt sind in unserem denken und in unserem thinking. Pan Jezus dobrze wiedział, że my jesteśmy zbyt oraniniczeni w naszym myśleniu, w naszym pojmowaniu Und doch ch ja on alles jednzuą mitczać. A mimo to już teraz nam wszystko objawił Przecież to jest niesamowite. Er zeigt uns damit hier habt eine gewisse Fähigkeit auch die Dinge zu erfassen. A Jezus przez te słowo pokazuje nam, że posiadacie umiejętność pojmowania tych rzeczy. 16 wiersz. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Pan znał naszą historię życia już przed nawróceniem naszym. Wiedział też, co uczynimy po nawróceniu naszym. Bo On jest wszechwiedzącym Bogiem. A mimo to zdecydował, tak, Ciebie i mnie wybieram. Nie możemy tego zrozumieć. Możemy tylko uwielbiać Boga. On nas wybrał. Ale z tym wyborem, który już odbył się w wieczności przed czasem, jest połączony pewien cel, pewny no, taka, taka treść życia, przeznaczenie. Mianowicie ono brzmi, że mamy przynieść owoc, owocować. Co to jest owoc? Owoce to, co zur Ehre gottes, der Geist gottes, den jest to jest jest ku chwale bożej w naszym życiu. Und dieses hat einen besonderen Charakter. I ten owoc ma szczególny charakter? Es ist nämlich bleibende frucht. Mianowicie, owoc duchowy jest owocem trwałym. Die Schwestern haben sich viel Mühe gegeben, den Kuchen zu backen. Nasze siostry miłe bardzo się trudziły w tym i starały, żeby upiec smaczne ciasto i trwało tylko kilka minut i wszystko było zjedzone. To było dla nas radością i rozkoszą, ale jak szybko to znikło. Jeśli chodzi o naszą pracę jako mężczyźni, jest tak samo. Jak szybko wszystko się, można powiedzieć, rozprowadza. Ale wszystko, co czynimy na chwałę Bożą, czy to zwykła praca w kuchni, lub fegen, zamiatanie podwórka, alles, wir in Wird Wszystko, sein. co czynimy dla Niego i w społeczności z Nim, będzie owoc trwały, owoc wieczny. Na, okay. hier mit dem an den Vater. I teraz On to uh, łączy tutaj z prośbą, którą zwracamy do Ojca. Wir dürfen in dem bewusstsein, dass wir nun verantwortlich sind, frucht zu bringen, zu dem Vater kommen und ihn um Hilfe bitten. Mianowicie, w tej świadomości, że mamy przynosić owoc, możemy przychodzić do Ojca z prośbą o pomoc. Wissen, dass uns keine Kraft ist, bo wiemy, że w nas nie ma tej siły, immer nur in mit dem etwas że owocować możemy tylko e, za pomocą e, połączenia z tym prawdziwym krzewem winnym. Und das führt uns dann ins gebet. I to nas, można powiedzieć, zachęca modlić się, i możemy modlić Come. się do Ojca w imieniu Pana Jezusa. I wtedy on mówi, dam Wam. Ojciec wam da. Somit ist aus dem Zusammenhang klar, um welche Bitten es geht. I z kontekstu właśnie takiego teraz jest dla nas też jasne o jakie prośby tutaj pan Jezus mówi. Z jednej strony mówi, że wszystko wysłucha. Ale kontekst nam wyraźnie pokazuje, że prośby są to takie, które prowadzą do trwałego owocu. Można powiedzieć w tym upodobaniu, który Bóg ma w Synie, w Synu, my z Nim przystępujemy do przetablicza Ojca. Es ist die größte freude für den Vater, wenn wir gewissermaßen ein bittgesuch haben und unterschreiben im Auftrag des Herrn Jezus. Jest to, to można powiedzieć, radością dla Ojca, jeśli przychodzimy do Niego z prośbą i ta prośba jest podpisana imieniem Pana Jezusa. Dies gebit ich euch, dass ihr einander liebt. To przykazuje wam 17 wiersz abyście wzajemnie się miłowali. In Vers 12 wierszu mieliśmy to wezwanie do miłości wzajemnej. I tu w 17 wierszu znowu wraca do tej miłości. Das andere waren mehr Beziehungen die wir persönlich zu dem Herrn bzw. zu dem Vater to in, ten inny wiersz, ten poprzedni, bardziej pokazuje naszą relację, którą mamy do Pana Jezusa i do Ojca. Ale ta miłość, którą mamy do Boga albo od Boga, ma e, rozpowszechniać się też do naszych współwierzących. Do tych, którzy takie same życie mają jak i my. Geht es also nicht um kirchliche, unterschiedliche Wege. Więc tutaj nie chodzi o różnice, które są niestety na drogach wiary kościelnych, geht es um die tylko tu chodzi generalnie o rodzinę Bożą, o wszystkich wierzących. I y, dość, y, dowiedzieliśmy się, że cieszymy się z tego, tego błogosławieństwa, jeśli żyjemy w tej społeczności z Ojcem. I dowiedzieliśmy się, że cieszymy się z tego błogosławieństwa, Liebe auch zu und zu I Schreien. przez społeczność, którą mamy z ojcem i synem, ta miłość, można powiedzieć, przenosi się na naszych współbieżących. Więc można powiedzieć, te wiersze od 9 do 6, 17 pokazują nam, nam taki wewnętrzny krąg w tej rodzinie Bożej. Also alle die zur Familie Gottes gehören, bilden diesen inneren Kreis. Christi, którzy należą do tej rodziny, tworzą ten wewnętrzny taki e, krąg. A już in w wersem 18 wie 27 see wir was außen rum um diesen Kreis. Hat er od 18. wiersza widzimy to co się dzieje poza tym kręgiem, to co jest na zewnątrz. Zuerst erwärmt der Herr die Herzen der Jünger für sich und seine Liebe. Najpierw pan e, można powiedzieć „Rozgrzewa serca uczniów dla Niego. Und dann macht ihr er deutlich, dass zugleich sie ein Gegenstand des in der Welt sein würden. I potem pokazuje im, że tak samo jak Bóg ich miłuje, tak samo świat ich nienawidzi. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch hasst. Gdybyście, jeśli świat was nienawidzi, 18 wiersz, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Jeśli to nastąpi, że doświadczamy rzeczywiście nienawiść świata, dann sollen wir daran denken, das ist nichts neues. to mamy myśleć o tym i pamiętać, że to nie jest nic nowego. Ja, Jesus hat das selbst erlebt. Pan Jezus sam tego doświadczył aber können uns natürlich stromlinienförmig verhalten. Was heißt das? Ein verdeckter Jünger sein, ein verborgener Jünger sein, wie Goze von Arematia. Możemy się zachowywać tak jak jako uczniowie tacy skryci, bojaźliwi. Wie fałdungs wie alle anderen. zachowujemy się jak wszyscy inni und bekennen uns nicht zu dem Jesus I nie przyznajemy się do Pana Jezusa. Dann die Welt uns nicht. Wtedy oczywiście świat nas nie będzie nienawidził. Ale Pan chce, żebyśmy się tak oddzielali od świata, żeby oni to rozpoznawali. I pokazuje, że doświadczając nienawiść od strony świata, pogłębi to naszą społeczność z drugiej strony, którą mamy. Im więcej świat nas nienawidzi, tym bardziej przyciąga nas to do społeczności świadomej z Panem. Gdybyście byli ze świata, dziewiętnasty wiersz, świat miłowałby to, co jest jego już auch. w piątek yy, rozważaliśmy to, że grzesznicy też między sobą się miłują, sobie pomagają, mają pewną miłość. Es nach Titus letzten Endes Chociaż zgodnie z listem do Tytusa ostatecznie jest to nienawiść. Nie jest to prawdziwe. Titus miłość. 3, verse 3 sagt, untereinander tytusa, trzeci rozdział mówi, że. Z, e, nienawidzący i znienawidzeni. Tak, tak Bóg opisuje człowieka przed e, nawróceniem. Ale my nie jesteśmy z tego świata. Pan nas wybrał i wy, wyciągnął z tego świata, można powiedzieć. Dlatego świat nas nienawidzi. Also die Auswahl, über die wir an Beten nachgedacht haben, wins to wybrane, nad którym tak rozmyślamy, uwielbiając, gdy unser herz ganz glücklich macht, to zonas tak uszczęśliwia, i zugleich ein anlass für has der welt. Jest równocześnie powodem na nienawiść od strony świata. Der sagt: "Ein euch Pan dlatego do nich mówi, wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem, nie jest sługa większy nad Pana swego. Pan tutaj używa te same wyrazy, mianowicie to słowo sługa i Pan. es unterstreicht also den gedanken, dass wir heute durchaus więc to podkreśla jeszcze raz tą rzecz, że jesteśmy nadal i dzisiaj sługami Panu. Nawet jeśli Pan nam wszystko pokazał i powiedział. Teraz Pan mówi o jego własnym o doświadczeniach prześladowania, które on sam przechodził. Leben wollen, werden werden. I w drugim liście do Timotheusza czytamy: Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, prześladowani będą. Der ist worden. Auch wir werden werden. Pan y doświadczył prześladowania <coughs> i my doświadczymy to samo. Jest to zupełnie normalną rzeczą. my doświadczymy to samo. Das ist etwas ganz normales. Jeśli mojego słowa się trzymają, też i waszego trzymać się będą. Więc z jednej strony mówił o nienawiści od strony świata, o prześladowaniu od strony świata i teraz mówi, jeśli słowo moje zachowali i wasze zachować będą. Pod koniec dwudziestego wiersza. To jest takie, prze, taki pewien, takie pewne przeciwieństwo. Widzimy dwa przedstawione nam reakcje negatywne od strony świata, które doświadcza wierzący. A teraz widzimy pozytywną reakcję, pozytywne słowo. Pan głosił słowo. Ogólnie ludzie odrzucili je. Und waren einige, die A jednak widzimy, że byli tacy, którzy je zachowali. Den e das Recht, Tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Und die auch I to przeżyją też i uczniowie jego. Oni, głosząc to słowo, doświadczą to, że będą tacy, którzy przyjmą je. Der Pan uns also auch das Wort weiter zu sagen. jedoch to słowo i przekazywać innym. Und es würde ewigen Gewinn mit sich bringen. I to przyniesie owoc dla wieczności. Jest 21. Du der Der Hass und die Verfolgung haben ihren Grund darin, dass wir in Verbindung stehen mit dem Namen des Herrn Jesus. Nienawiść i odrzucenie wynika z tego, że jesteśmy połączeni, powiązani z imieniem Jego. Imię Pana Jezusa opiewaliśmy w naszej pierwszej pieśni. Nie chodzi tylko o prawdę jako prawdą, prawdę, o przykazania, które dał nam Pan. Sondern es geht letzten endes auch um seine person. Ale chodzi też ostatecznie o jego osobę. Um meines namens heißt, willen heißt was diese Person von sich gezeigt hat. To słowo z powodu imienia mego oznacza, że z powodu tego, co on o siebie samym, sobie samym pokazał, przekazał. Der gestellt. Pan Jezus przez swoje słowa, można powiedzieć, przy, podstawił ludzi do światłości i rozjaśnił je świat. Ich świadłości, swoją, ale też wszystkim zaoferował łaskę. Ale przez tą światłość pana Jezusa e, grzeszny stan ludzi się u, u, ukazał. Ale pokazując im też łaskę, ludziom łaskę, Pokazał, że Bóg oferuje ludziom też Wybaczenie. Aber das war zu viel für das Herz Ale ta oferta ona była po prostu za wielka dla pyszne serce człowieka. Nein, sie nie. Mimo to znienawidzili go. Warum wird die nie dlaczego nie przyjmują ludzie tego przykazania? Um z powodu imienia jego po pierwsze? weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. A po drugie, bo nie znają tego, który mnie nie posłał. Die Menschen kennen gewissermaßen Jesus nicht. Ludzie nie znają Pana Jezusa. Und auch den Vater nicht. I dlatego nie znają też Ojca. Johannes macht immer wieder deutlich, dass wir entweder den Sohn haben und den Vater oder wir haben nichts. Jan często w swoich pismach pokazuje, że albo człowiek posiada Pana Jezusa i wtedy też Ojca, albo nie posiada niczego. Wir dürfen den Vater kennen. Możemy znać ojca. Er, Dwudziesty hätte, so drugi wiersz, gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu. Ni Menschen vorher keine Sünde? Czy ludzie wcześniej nie mieli grzechu? Hat sie Sünde. Oczywiście mieli grzech. Jeder Mensch ist ein Sünder. Każdy człowiek jest grzesznikiem. Żydów Bóg szczególnie nazywał jeszcze e, takimi, którzy przekroczyli coś, bo oni mieli zakon, którego przekroczyli. Dlaczego on teraz tutaj mówił, że nie mieliby grzechu? Jak to jest możliwe? Die Jesus stellte alles so ins Licht, Można powiedzieć, że obecność Pana Jezusa wśród ludzi tak wszystko objawiała w światłości Bożej seiner Person, seiner Worte alles in den że odrzucenie tych słów świadomie wszystko e, stawiało w cień, wszystko przewyższało wy danymworten Nie war diesünde schrecklicher als jetzt o Gott, Gekonny, Można powiedzieć, to był najgorszy Grzech, największy Grzech, który człowiek, którego człowiek się dopełnił, e, e, dopuścił, e, odrzucając Pana Jezusa. I dlatego mieli Grzech. Dlatego Pan mówi, że nie mieli powodu na Grzech, albo usprawiedliwienie na Grzech. Knechten, die gesandt Wszystkich sług, których Bóg wcześniej posyłał do ludu, oni mieli pewne słabości w działaniu. Ale pan Jezus działał zupełnie doskonale, więc nie było powodu na usprawiedliwienie. On zupełnie i doskonale objawił Boga własce. Ale kto nienawidzi mnie i ojca mego nienawidzi 23 wieczór? Więc znowu widzimy, że to jest połączone. Ojciec i Syn wspólnie są nienawidzeni. Nieraz doświadczamy takie sytuacje, że świat jest bardzo przyjazny nam usposobiony. Ale pamiętajcie o tym, że świat jest szczególnie niebezpieczny, kiedy jest szczególnie miły albo przyjazny. Satan, als bullender löwe, klara, zu erkennen. Szatana jako lwaryczącego ryczącego jest oznacznie łatwiej rozpoznać uns i łatwiej nam jest się ustosunkować odpowiednio. Aber wer, wenn er Engel des kommt, Ale biada, jeśli przychodzi jako anioł światłości, wenn er uns mit der kiedy nas omamia e, fałszywą miłością albo taką, hmm. no, taką przyjaźnią. Er hatte einmalige 24. mówi, że pan czynił szczególne uczynki. One były dowodem, że on przyszedł od ojca. Że on był Chrystusem i synem bożym. I dlatego oni, można powiedzieć, obciążyli się szczególnym ciężarem grzechu. Sie hatten das gesehen, diese werke. Oni widzieli te dzieła, które Pan Jezus czynił, wykonywał, a jednak Go znienawidzili. Vers 25, wiersz. jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Der hat den der welt ganz tief empfunden. Pan Jezus bardzo dogłębnie odczuwał tą nienawiść świata. abgestumpftes Empfinden. Oni wszyscy byli zupełnie otępiali co do uczuć ich do Pana Jezusa. Aber der Herr hat das viel tiefer Ale Pan Jezus o wiele głębiej to odczuwał. selbst in prophetischen stand schon, sie haben mich ohne I nawet już w tych pismach proroczych czytamy, że bez przyczyny mnie nienawidzili wcale nawet. Tak Ein Zitat aus Psalm 69. Psalm 69. Wir uns als auf den Welt Musimy się nastawić jako wierzący na to, że świat nas nienawidzić będzie. Jetzt noch ein paar <coughs> Ale teraz Pana jeszcze kilka pocieszających słów. gdy przyjdzie, pocieszyciel, którego ja Wam poślę od Ojca. Gott in seiner unendlichen Barmherzigkeit swojej szczególnej, e, w swoim szczególnym miłosierdziu Bóg nie chciał osądzić ten świat, Ale dokonać to dzieło tym, że opowiedzieć ludziom tą dobrą nowinę. O i to miało się dokonywać za pomocą Ducha Świętego. Pan jest ten który posłał go a wiemy, że Bóg Ojciec Bóg Syn i Bóg Duch święty są na tym samym poziomie. co widzimy też w tym wierszu bo pan Jezus ma ten sam autorytet jak ojciec żeby posłać tego ducha świętego dieser geist wird an dieser innych duch jest nazywany duchem prawdy On er macht deutlich wer gott ist On, y pokazuje po prostu kim jest bóg <küh> er macht deutlich wer wir sind pokazuje kim my jesteśmy er zeigt alles Absolut richtig an. On wszystko pokazuje zgodne z prawdą. Der hat in dem Vater. Ma swoje, swoje äh, pochodzenie od ojca, wychodzi od ojca. Der Heilige Geist wird von mir zeugen. I złoży świadectwo o panu Jezusie Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist auf eine Person konzentriert. Można powiedzieć, świadectwo Ducha Świętego skupia się na pewnej osobie. Pan Jezus powiedział w Ewangeliana w piątym rozdziale, że wybadacie Pisma i sądzicie, że znajdziecie w nich życie wieczne. I one te Pisma świadczą o, o mnie. Nawet Stary Testament ma, pokazuje centralną osobę, która jest Pan Jezus. Tak samo ten Duch Święty teraz w chrześcijaństwie świadczy o Panu Jezusie wśród nas. Wie haben wir immer wieder gesungen? Ich preise dich. Jak często w tej pieśni jednej śpiewaliśmy wysławiam cię. To ist die Tätigkeit des heiligen Geistes to, w nas in uns, Erzeugt der Welt gegenüber auch alle wobec świata. Das das sagt Vers 27, aber auch ihr Zeugt. A 27. wiersz kończy, mówi, że i wy też składacie świadectwo. Gott, der Heilige Geist ist natürlich vollkommen. Duch święty jest jako Bóg doskonały. Sein Zeugnis ist vollkommen. Jego jest doskonałe. Aber jetzt sage auch hier ale Pan też i tu pokazuje, że i my, tak jak, takimi słabymi, jakimi jesteśmy, er sagt nicht, nie mówi, że macie składać świadectwo als eine jako takie wezwanie, als eine tylko stwierdza po prostu fakt, auch ihr sollt. a i wy składacie. Czy to nie jest piękne? Er weil ihr von Anfang an bei mir seid. i uzasadnia to tymi słowami, bo od początku jesteście ze mną. Ein Zeugnis für den Herrn kann nur dadurch hervorgebracht werden, dass wir in Gemeinschaft mit ihm den Weg gehen. O Panu można składać tylko wtedy, jeśli od początku idziemy z Panem Jezusem. Ein einfaches Prinzip nicht. Bardzo prosta zasada, prawda? Ein wichtiges Prinzip. I ważna zarazem. Ein Prinzip, który tiefe Freude mit sich bringe. Zasada, która wiele Radości niesie z sobą. Der jest sagt, völlige Freude und meine Freude. Pan Jezus mówi, zupełną Radość, moją Radość. Ein Prinzip, was ewige Frucht hervorbringt. Zasada, frucht. która przyniesie wieczny i trwały Owoc. Jan, es sagt in seinem ersten Brief: Jan w swoim pierwszym liście mówi, im Hinblick auf die Gemeinschaft w odnosieniu do społeczności i jego. Może przeczytamy ten wiersz. wiersz 3 i 4, pierwszy kapitel. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty wiersz. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i Wam zwiastujemy, abyście i Wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społeczność z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Apostołowie mieli społeczność z Ojcem i z Synem i my także w nią zostaliśmy wprowadzeni. I to oznacza, żebyśmy się mocno trzymali całej prawdy chrześcijańskiej i czynienie tego powoduje prawdziwą, zupełną radość. Tak jak Jan to napisał. Więc w naszym rozdziale widzieliśmy taki wewnętrzny krąg. Miłości Bożej. Die miłość Pana Jezusa wobec nas. Wir genießen, kiedy z, ni z niej się cieszymy. Sie, sie weiter unseren und unseren Wtedy ona przepływa, e, przelewa się do naszych współbraci, aber auch die Welt gesehen, Ale widzieliśmy też i stronę świata, wie sie uns hasst, jak nas nienawidzi, aber wie der Geist uns zur ist. Ale jak nam został dany Duch Święty żebyśmy mogli złożyć mocne świadectwo. Obie strony są rzeczywistością, ale tylko ta druga część i strona, którą rozważaliśmy, tę stronę tej nienawiści jest ograniczona czasowo. Nie zawsze będziemy e, wydani na nienawiść świata. Nie zawsze będziemy wydani na nienawiść świata ale ta pierwsza część, ta miłość, ona zostanie na wieki I tym chciejmy się wciąż na nowo zaj zajmować.